Obywatele ludu pracujący stolicy! Witam was w imieniu! Mała stabilizacja to określenie rządów Władysława Gomułki. O tym w kolejnej odsłonie opowieści pod hasłem Węzły Polskiej Pamięci, cyklu Historia żywa. Polacy otrzymali porcje swobód, które jednak szybko zaczęły się kurczyć po 1956 roku, rozczarowując społeczeństwo, które tak jak prymas Stefan Wyszyński poparło przejęcie władzy przez towarzysza Wiesława. Wszechobecna stała się cenzura. Tę wobec twórców kultury, intelektualistów publicysta Stefan Kisielewski nazwał dyktaturą ciemniaków. Narastał konflikt władzy z Kościołem, w tym z powodu listów biskupów polskich do biskupów niemieckich z tytułem Przebaczamy i prosimy o przebaczenie z listopada 1965 roku, czy z powodu obchodów milenium chrztu Polski. 34 wybitnych pisarzy, naukowców domagających się ograniczenia cenzury spotkały represje. Nastąpił zastój w życiu gospodarczym, mimo kolejnych planów rozbudowy przemysłu. Rolnictwo, choć bez kolektywizacji, było niedoinwestowane. Ujawniły się także tzw. przejściowe problemy z zaopatrzeniem. Wykonano nawet wyrok śmierci w aferze mięsnej z 1964 roku. Rządy Władysława Gomułki przyniosły dwa przełomowe kryzysy naszej historii – w marcu 1968 roku studentów i w grudniu 1970 roku robotników. Czym był wtedy, czym jest dziś ten pierwszy kryzys, podczas którego władze brutalnie stłumiły protesty studentów z Uniwersytetu Warszawskiego w obronie kolegów relegowanych z uczelni i wolności kulturalnej w prl po zdjęciu z afisza dziadów? Czy miało na to wpływ także wcześniejsze wystąpienie Gomułki potępiającego agresję izraelską w 1967 roku i nazywającego piątą kolumną obywateli polskich pochodzenia żydowskiego? Epoka towarzysza Wiesława miała się zakończyć o paradoksie z jego niewątpliwym sukcesem, podpisaniem układu między PRL a RFN, układu, który potwierdzał granice na Odrze i się w grudniu 1970 roku. Czy dlatego pierwszy sekretarz uznał, że to dobry moment na podwyżkę cen żywności, co przekazano Polakom 12 grudnia 1970 roku. Dwa dni później zaprotestowali stoczniowcy w Gdańsku. W wyniku użycia broni przez siły porządkowe zginęli robotnicy. Zginęli także w Gdyni, w tak zwany Czarny Czwartek. Do starć doszło i w innych miastach Polski. Czym były te wydarzenia dla ich uczestników? Co przyniosły? Czym są? Co znaczą i jak wpływają na nas współczesnych? Historia Żywa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 Witam serdecznie. Wracamy w naszym cyklu audycji Historia Żywa do epoki Władysława Gomułki, ale tym razem, by zwrócić uwagę na dwa oblicza kryzysu PRL-u. Oblicza, które chyba panie profesorze mają coś wspólnego, a jednocześnie różnią się od siebie i o tym pan chciałby mówić. Jak w całym cyklu, który zaczęliśmy niedawno, Pragnę odwoływać się do pamięci zbiorowej i myślę, że tym co utrwaliło się jako ślad kulturowy tej epoki, najlepszy ślad kulturowy, który właściwie do dzisiaj podziwiamy, to z jednej strony przytoczę jako przykład popularny serial telewizyjny Wojna Domowa, a z drugiej strony no chyba najwybitniejsze dzieło kultury masowej w Polsce po 45 roku do dzisiaj, czyli Kabaret Starszych Panów. Celowo wymieniam te dwa przykłady z epoki Gomułkowskiej, by nie tyle zderzyć paradoksalnie tragiczną tematykę, o której będziemy za chwilę mówili, z innym przejawem tej epoki towarzysza Wiesława, ale żeby zwrócić uwagę przewrotnie na te dwa tytuły. Wojna domowa i kabaret starszych panów. Niewątpliwie marzec 68 roku i grudzień 70 roku to są dwa przejawy wojny domowej, która toczy się w Polsce od 1944 roku, odkąd komuniści przemocą narzuconą przez czołgi sowieckie zostali tutaj zainstalowani u władzy. Ten opór na początku czynny przez żołnierzy podziemia, kontynuowany ostatnim żołnierz podziemia niepodległościowego został zastrzelony w 1963 roku w połowie rządów ekipy Gomułki właśnie. Franczak, lalek, został w obławie zabity. Jego odciętą głowę, czaszkę trzymano jak trofeum w szafie odpowiedniego naczelnika. Milicji, panie profesorze. Też, oczywiście, tak, to też świadczy, jak przeżywana była brutalnie ta wojna domowa jeszcze w czasach Gomułki. Chodzi mi raczej jednakże o to, w owym skojarzeniu z wojną domową, że pomimo owej małej stabilizacji, której przykładem był właśnie ów serial, nie tytuł, ale zawartość tego serialu. Mamo, kiedy ojciec przyjdzie? Mama nie wie. Ma bardzo późno, bo ma dzisiaj na radę produkcyjną. Mm. wszystko pewno strasznie głodnie. No przygody sympatycznej rodziny warszawskiej, która żyje sobie swoimi problemami, ale żyje przecież całkiem dobrze i rozpoznajemy się w tych problemach. Nie widać tam komunizmu. Gra Irena Kwiatkowska, Kazimierz Rudzki. Alina Janowska, to właśnie normalne życie w małej stabilizacji zderzało się z podskórnym konfliktem, który wybuchał przy okazjach takich właśnie jak kryzysy w 68 i w roku. Jesteśmy ładnie, starannie ubrani. Czarne żakiety, sztuczkowe spodnie, jasne kamizelki, getry, perłowe plastrony z perlą plastronową. Trzeba przyznać bez hipokryzji, że do tego jesteśmy dosyć przystojni. No, nie tylko do tego. Wymieniłem drugi, także jeszcze znakomitszy przykład kultury masowej z czasów Gomułki, czyli kabaret starszych panów. Ta koncesjonowana przecież przez Gomułkę rozrywka. Gomułka zwłaszcza nie był entuzjastą Kaliny Jędrusik, którą traktował w swoim purytańskim podejściu jako przejaw rozwiązłej seksualności i nawet przez pewien czas zakazano jej z powodu interwencji Gomułki wstępu do telewizji. Ale właśnie ten powiew specyficznej Wolności, ironii, dowcipu przypominającego salony XVIII wiecznego oświecenia. Muszki, fraki i cylindry. Świat, który odszedł. Świat, który odszedł i którego wymienione przez panią redaktor symbole raczej kojarzone były w karykaturach tej samej epoki symbolami kapitalizmu. Tylko cygara brakowało, którego starsi panowie na szczęście nie palili. Ale wymieniłem ten tytuł, by zwrócić uwagę na... Drugie oblicze kryzysów, o których mówimy dzisiaj, to było starcie nie takie dowcipne, wręcz przeciwnie, na noże, nie dosłownie, ale trup także, jak wiem, ścięli się gęsto w tych kryzysach. Starcie starszych panów, a raczej starych towarzyszy w walce o władzę. To nie jest tylko wojna. Między zniewolonym społeczeństwem i jakąś częścią jego, która odważyła się wyjść na ulicę, protestować, szturmować komitety wojewódzkie, partyjne. Ale to jest także zakulisowa wojna starszych panów, czy raczej starszych cynicznych towarzyszy, którzy chcą zająć ten najwyższy stołek, pierwszego sekretarza. Oba te elementy są obecne zarówno w marcu 68 roku, jak i w grudniu 70 roku. Nowa, wojna domowa, o byle co się robi ród. Oryginalnie, panie profesorze, porównał pan te dwa kryzysy za czasów Gomułki. Historycy podkreślają, iż inteligencja swoje, robotnicy swoje. Nikt nie myślał o wspólnym interesie. Nie zdali egzaminu z tego, co się wydarzyło. Tak stereotypowo rzeczywiście pamiętamy te dwa kryzysy. Najpierw marzec 68, czyli studenci wychodzą na ulicę w obronie przedstawienia dziadów, które zostało zamknięte na interwencję ambasady sowieckiej. Protesty literatów, Związek Literatów Polskich wspomniana przez panią. Gwałtowna reakcja na te wydarzenia Stefana Kisielewskiego, który nazwał rządy Gomułki i jego towarzyszy dyktaturą Ciemniaków. No i potem... Reakcja tychże z kolei ciemniaków, czyli pobicie przez tzw. nieznanych sprawców Stefana Kisielskiego, poważne uszkodzenia ciała, których doznał w wyniku akcji ówczesnej służby bezpieczeństwa, na znakomity publicysta. To jest taki stereotypowy obraz, w którym to ludzie kultury, studenci, jakaś część uczonych protestuje, a społeczeństwo jest bierne, reszta społeczeństwa jest skojarzenie bardzo często występujące we wszelkich nawiązaniach do marca 68, a więc aktyw robotniczy przywożony w autobusach, który tłucze wyjętymi z teczek czy spod płaszczy, pałkami, tak. spod płaszczy, pałkami gumowymi studentów. To skojarzenie zderzamy następnie z grudniem 70, kiedy widzimy robotników protestujących dzielnie i z narażeniem życia, przeciwko ekipie Gomułki, systemowi, podwyżkom cen i idą na miasteczko studenckie w Gdańsku pod Akademiki Politechniki Gdańskiej, nie spotykając się z pozytywnym odzewem studentów. Otóż ten obraz jest stereotypowy i nieprawdziwy, to chcę powiedzieć, zderzając pamięć z prawdą historyczną. To nie jest prawda, że w grudniu 70 roku tylko robotnicy wyszli na ulicę, a w marcu tylko studenci porzuceni, że tak powiem, przez resztę społeczeństwa. Nie jest również prawdą ten drugi stereotyp przyczepiony do marca 68 roku, że było to wyjątkowo obrzydliwe przejawienie się wrodzonego polskiego antysemityzmu. Ta rozgrywka polityczna, która towarzyszyła Marcowi 1968 roku istotnie odwołała się i to w bardzo poważnym stopniu do haseł antysemickich, ale jak dowodzi tego analiza historyczna, podstawą tej reakcji była decyzja Moskwy. Decyzja związana z tym, co stało się w 1967 roku, właściwie wcześniej, ale 1967 rok tutaj jest istotny, bo to był rok wojny między Izraelem a napadającymi Izrael państwami arabskimi, której Związek Sowiecki popierał państwa arabskie, a Zachód, Stany Zjednoczone, Francja popierały w tym momencie Izrael. Zatem Leonid Breżniew, nowy od trzech lat sekretarz generalny KCKPZR, jednoznacznie ustawił te szachownice rozgrywki międzynarodowej. Nasi to Arabowie, Izrael to wróg. I teraz, jeżeli Polsce ludowej, Pozostało po 56 roku, bo pamiętajmy, że po 56 roku wyjechało z Polski kilkanaście tysięcy osób pochodzenia żydowskiego z tej grupki ocalonych po II wojnie światowej, w tym także część aktywistów komunistycznych, ale najczęściej byli to ludzie tej epoki stalinowskiej, ale najczęściej byli to ludzie, którzy chcieli szukać lepszego życia, chcieli wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Rzadko spotkałem wśród nich jakiś silny resentyment w stosunku do Polski. Inaczej jest z tymi, którzy wyjechali istotnie wskutek represji po 68 roku czy w 68 roku. Ta grupa kilku tysięcy niekiedy zmuszonych, niekiedy skłonionych do wyjazdu w 68 roku w niemałej części wywodziła się z elit partyjnych, wojskowych, funkcjonariuszy najwyższego szczebla. Przypomnę, zwolnionych zostało 14 urzędników w randze wiceministra, 80 wyższych funkcjonariuszy władzy, generałów pochodzenia żydowskiego, którzy odpowiadali za wyjątkowo paskudne zbrodnie, najpaskudniejsze zbrodnie okresu stalinowskiego. Mówię o tym dlatego, by odwołać się do pewnego ważnego świadectwa jakie przedstawił Antoni Libera, jeden ze współtwórców Komitetu Obrony Robotników, bliskich współpracowników tej rodzącej się w latach 70. opozycji, znakomity tłumacz kawaler Orderu Orła Białego, a syn wybitnego polonisty, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, historyka literatury oświecenia, który wspomina z własnego doświadczenia, miał wtedy 19 czy 18 lat w 68 roku, jak dyskutowano w domu polskich Żydów, to co działo się w marcu 68 roku. Jak ojciec, wybitny polonista, polski Żyd powiedział, że chętnie by to rozpatrywał właśnie w taki sposób, że oto dzika tłuszcza niesprawiedliwie rzuca się na biedną, niedobitą przez hitlerowców mniejszość żydowską. Ale jak w swoim wspomnieniu, rok 67 pisze Antoni Libera, ojciec jego mówił wtedy, że... Pycha i udział w złej sprawie, po stronie tych Żydów, którzy opowiedzieli się, po stronie stalinowskiej po prostu. Prześladowań wobec narodu polskiego po 1945 roku była częścią złego ładunku emocji, który wtedy partia wykorzystała w swojej rozgrywce. Rozgrywce, której początek był w Moskwie, jeszcze raz to podkreślę, w decyzji podjętej przez Breżniewa, że należy Wszelkie przejawy sympatii dla Izraela po 67 roku zlikwidować w całym obozie komunistycznym. A przez szereg instytucji państwa komunistycznego w Polsce, wyższego dowództwa, także w wielu jednostkach przetoczyły się no, fale libacji triumfujących z okazji zwycięstwa naszych, czyli żołnierzy izraelskich nad Sowietami, prawda? sowiecką awiacją, która służyła Arabom w tej wojnie 67 roku. I Gomułka wtedy właśnie przebywający na tak zwanym urlopie w Związku Sowieckim usłyszał reprymendę od, bezpośrednio od Breżniewa. Jak to jest, że u was towarzysze piją za zwycięstwo Izraela w wojnie, w której przecież my popieramy jednoznacznie Arabów. I to jest bezpośrednia pobudka do gwałtownego wystąpienia antysemickiego, a raczej antysyjonistycznego, przepraszam, że użyję Gomułki właśnie języka, towarzysza Wiesława, 19 czerwca 1967 roku. Gomułka powtórzył wtedy to, co kazał mu powiedzieć Breżniew. Gomułka, jak wiadomo, nie był zawsze posłusznym wykonawcą poleceń Breżniewa, ale w tym momencie, już po 11 latach sprawowania władzy, wiedział, że Moskwa ma przygotowanych ewentualnych zastępców na jego miejsce. Chciał utrzymać się przy władzy i wiedział, że tę władzę może stracić. To jest właśnie jeden z tych starszych panów, a raczej starych, paskudnych towarzyszy Dobrze opisał sylwetkę Gomułki, aresztowany zresztą i skazany na wieloletnie więzienie za szyderstwo z Gomułki, Janusz Szpotański, autor kapitalnej satyry pod tytułem Cisi i Gęgacze. Ja stary matoł, ty stary piernik, wspólnie zrobimy nowy październik, za nami ruszy roboczy lud i gospodarczy stanie się cud. Złączmy się bracia w wspólnym pochodzie, z gnomem na czele, z melem na przodzie, cichy z gękaczem, z łowiarą kat, a błogosławi nam związek Radny. Bardzo polecam Państwu to arcydzieło polskiej satyry właśnie z lat 60. pochodzące, wyszydzające dyktaturę ciemniaków, jakich symbolem był gnom, bo takim imieniem zostaje określony Gomułka w owej operze szpotańskiego. Otóż wracając do 67 roku i do wystąpienia Gomułki, to właśnie powtórzył on tam to, co dyktowała Moskwa wtedy. A więc towarzysze żydowscy, którzy sympatyzują z Izraelem są naszymi wrogami. Towarzysze żydowscy, którzy są kosmopolitami i tu posłużył się przykładem Słonimskiego, wybitnego polskiego poety, także są naszymi wrogami. Dobrzy są tylko ci towarzysze żydowskiego pochodzenia, którzy całkowicie identyfikują się z partią i jej aktualną linią. Ci mogą zostać, tych nie będziemy prześladować. Przypomnę, że żona Gomułki była żydowskiego pochodzenia, zresztą prowadziła dość brutalnie politykę kadrową, sama zmieniając nazwiska różnym towarzyszom żydowskiego pochodzenia na polsko brzmiące, nie pytając ich w ogóle o zgodę w tej sprawie, ale to osobna historia. Otóż właśnie od tego wystąpienia z czerwca 67 roku zaczyna się w Polsce czystka antysemicka w wyższych organach władzy, w tym w wojsku. W wojsku przeprowadził tę czystkę antysemicką wyjątkowo brutalnie, skutecznie i szybko Wojciech Jaruzelski, świeżo mianowany przez Moskwę minister obrony narodowej w Warszawie. To Jaruzelski układał listę proskrypcyjną, na podstawie której zwolniono kilkuset oficerów żydowskiego pochodzenia z Ludowego Wojska Polskiego. Ta czystka w wyższym aparacie władzy i spowodowane potem wychodztwo tych ludzi nakłada się po oczywiście wydarzeniach marcowych, po protestach studentów na przymusową emigrację także przedstawicieli kultury i nauki. Ludzi, którzy nic wspólnego albo bardzo niewiele wspólnego z aparatem przemocy czy z elitami partyjnymi nie mieli. Ale wrzucono ich do jednego worka, potraktowano ich jako nielojalnych Żydów, skazano na przymusową emigrację. Trudno się dziwić, że w tej grupie, tak wymieszanej zarówno tych, którzy dzielą tę winę za stalinowski, najczarniejszy okres w historii Polski powojennej, jak i tych, którzy tej winy w sobie w żadnym stopniu nie mają. A padli ofiarą rozgrywki politycznej prowadzonej przez Moskwę i przez PZPR z Gomułką na czele w 1968 roku, że pozostał gorzki, bardzo smak i wspomnienie marca 1968 roku jako przede wszystkim antysemickiego wystąpienia, które niestety niesłusznie przypisano i to pozostaje w dużej części. Legendą, złą legendą marca 1968 roku, przypisano całemu narodowi polskiemu. Ta historia wyglądała w szczegółach nieco bardziej skomplikowanie. Gościem radiowej jedynki jest profesor Andrzej Nowak. Historia żywa. Te czystki, panie profesorze, pod takim hasłem obecnym w obiegu publicznym w słowach syjoniści do syjonu. Czasami mamy możliwość oglądania fotografii w różnych podręcznikach, książkach historycznych, gdzie aktyw robotniczy trzyma sztandary z napisem syjoniści do syjonu. Nie było takiego państwa jak syjon. Ale wracając właśnie do wydarzeń marcowych, do zdjęcia z afiszów dziadów, było to w końcu 1967 Roku, natomiast marzec zapisał się w pamięci jako ten przełom 1968 roku. Tak, decyzja o zdjęciu dziadów była, jak już powiedziałem, wynikiem nacisku Moskwy która dopatrzyła się i słusznie w tekście recytowanym wspaniale z desek teatru warszawskiego w reżyserii Kazimierza Dejmka, skądinąd pioniera socjalizmu w polskim teatrze, przypomnę jego wystawienie Brygady Szlifierza Karchana otwiera historię najbardziej ponurej epoki w historii polskiego teatru, czyli socrealizmu. W latach stalinowskich, ale Dejmek to świetny reżyser i potrafił właśnie również znakomicie wyreżyserować nie tylko socjalistyczną sztampę, ale arcydzieło polskiego romantyzmu, w którym są zawarte treści jednoznacznie antyimperialne, antyrosyjskie, w tym sensie antyrosyjskie, że krytykujące imperializm rosyjski. Takie są dziady, część trzecia, a zwłaszcza ustęp dziadów części trzeciej. I to dostrzegła ambasada sowiecka jako przejaw krytyki opieki Wielkiego Brata z Moskwy, teraz oczywiście pod czerwonym sztandarem nad Polską. Gomułka bał się, jak już powiedziałem, coraz bardziej moskiewskiej reprymendy, ponieważ wiedział, że wewnątrz partii szykuje się możliwy przewrót. Z jednej strony miał Mieczysława Moczara, lidera tak frakcji partyzantów, który odwoływał się do narodowych sloganów, haseł patriotycznych czy pseudopatriotycznych, może tak powiedzmy, by także na tej nucie antysemickiej częściowo budować swoją bazę poparcia w części aparatu PZPR-owskiego i pokazać Gomułkę, no po pierwsze, jako męża Żydówki, po drugie, jako zbyt łagodnego w walce z syjonizmem, jak nazywano tę kampanię antyżydowską zaleconą przez Moskwę. Gomułka o tym wiedział, że Moczar szykuje się do akcji, która mogłaby pozbawić jego, to jest Gomułki władzy. Z drugiej strony był Gierek z potężną bazą oparcia na Śląsku i cieszący się także rosnącą popularnością wśród innych sekretarzy wojewódzkich i budujący stopniowo niezależne kontakty z Moskwą, wykorzystane w grudniu 70 roku rzeczywiście do obalenia Gomułki w trakcie następnego kryzysu. Gomułka wiedząc o tym zareagował natychmiast na żądanie Moskwy i zdjął dziady sceny w Warszawie, co wzbudziło protest młodzieży po prostu w obronie kultury, w obronie dziedzictwa, wielkiego polskiego kulturalnego dziedzictwa. Tu nie było żadnego ukrytego elementu Przynajmniej ja nie umiem się go dopatrzeć. Studenci warszawscy wystąpili z tym protestem. Część literatów także widziała w tym przejawowej, karygodnej, ciemniackiej polityki kulturalnej czy antykulturalnej. Jej ciąg dalszy, bo pani redaktor sama to przypomniała we wprowadzeniu do naszej audycji, że Właściwie już na początku lat 60. zaczyna się walka części środowiska kulturalnego z reżimem Gomułki. List 34, w którym wybitni pisarze, uczeni, humaniści protestowali przeciwko ograniczeniu po prostu papieru na druk czasopism ważnych dla polskiej kultury. Później procesy m.in. Melchiora Wańkowicza, Jana Nepomucena-Millera, procesy pisarzy, proces także Stanisława Cata-Mackiewicza. To wszystko opisywało to napięcie między środowiskiem literackim a Gomułką. Ono kulminuje w marcu 68 roku, kiedy po proteście wiecu studentów 8 marca w obronie wyrzuconych, nielegalnie wyrzuconych przez ówczesnego ministra szkolnictwa wyższego Henryka Jabłońskiego, dwóch studentów Adama Michnika i Henryka Schleifera, którzy upomnieli się wcześniej o dziady Mickiewicza i o polską kulturę. Ten wiec 8 marca i reakcja przygotowana przez Gomułkę, a więc przywieziony autobusami tzw. aktyw robotniczy, czyli de facto przebrani funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, którzy spałowali młodych przy aprobacie prorektora ówczesnego Uniwersytetu Warszawskiego, a przy protestach, to też trzeba podkreślić, m.in. dziekana Wydziału Historycznego Stanisława Herbsta. Więc widać też, że środowisko naukowe było podzielone, jedni lojalnie szli za Gomułką, a inni bronili godności uniwersytetu. To przełomowe wydarzenie, czyli 8 marca, protest studentów na Uniwersytecie Warszawskim, potem dołączenie do protestu studentów Politechniki Warszawskiej rozpoczyna całą falę protestów, która idzie przez wiele innych miast. To nie jest tylko marzec warszawski. To jest marzec także lubelski, łódzki, poznański, również gdański. Tak, wtedy właśnie protestowali studenci Politechniki Gdańskiej, ci, którzy nie wyjdą w grudniu 70 roku. Ale uprzedzając wydarzenia, powiedzmy, że w grudniu 70 roku jak najbardziej pójdą z robotnikami studenci z Akademii Medycznej i z innych uczelni gdańskich. A więc tutaj wszelkie uogólnienia mogą być mylące. W tak zwanych wydarzeniach marcowych bierze udział w całym kraju kilkadziesiąt tysięcy ludzi, studentów, ale także robotników, nie tylko po stronie tak zwanego aktywu robotniczego, czyli przebierańców służby bezpieczeństwa, ale autentycznych robotników, którzy chcą wspierać protest w obronie polskiej kultury, polskiej godności deptanej przez sowieckiego ambasadora i posłusznego mu gnoma, czyli towarzysza Wiesława. To jest znacznie bardziej zniuansowana i bogata prawda o wydarzeniach marca 68 roku niż mówi ten stereotyp, z którym próbuję tutaj polemizować. Drugim wielkim przełomem był rok 1970. Też pomieszany z polityką, bo towarzysz Wiesław, który ponownie został pierwszym sekretarzem w 1968 roku, usuwając w cień frakcję nowej siły Mieczysława Moczara. Chyba dostał wiatrów skrzydła po podpisaniu tego układu między PRL-em a RFN-em, układu, który potwierdzało granice na Odrze Inysie Nysie Łużyckiej, co było w grudniu 1970 roku. Czy uwierzył w to, że nadal może być tym pierwszym, skoro zdecydował się na podwyżkę cen żywności i to w taki w momencie, jak grudzień przed świąteczny, panie profesorze? Zanim do grudnia, jeszcze na moment wrócę do tego stereotypu marca 68 roku. Otóż, jeżeli przyjmujemy ten stereotyp, to przyjmujemy w istocie propagandę gomułkowską, czy gomułkowską-moczarowską z tamtego czasu. Ponieważ tamta propaganda starała się wtłoczyć przez Trybunę Ludu, przez artykuły życia Warszawy ówczesnego, lokalnych gazet wydawanych, oczywiście przez jeden koncern kontrolowany przez PZPR. Jeden obraz, że to garstka studentów żydowskiego pochodzenia z Warszawy, dzieci partyjnych funkcjonariuszy stalinowskiej epoki, bananowej młodzieży, tak starano się przedstawić, Michnika, Schleifera, Deutschke Wanda, Irenę Lasotę, Irenę Grudzińską. Te nazwiska rzeczywistych aktywistów protestu studenckiego w 1968 roku nie wyczerpują przecież listy Tysięcy studentów, którzy wystąpili w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu. We Wrocławiu nastąpiło dość poważne wsparcie przez robotników Wagu protestu studenckiego, ale sami studenci przecież wywodzili się bardzo często z rodzin robotniczych, nie mających nic wspólnego z żadnymi rewizjonistami żydowskimi, jak to ówcześnie starała się przedstawić propaganda komunistyczna. A więc... Proponuję rozluźnić ten uścisk wmówienia, jakie powtarza się do dzisiaj, które zostało wymyślone przez propagandystów gomułkowsko-moczarowskich tamtego czasu. Podobnie jest z grudniem 70 roku, gdzie z kolei musimy dopuścić do naszej świadomości fakt, że o ile myślenie kategoriami wyłącznie spiskowej teorii dziejów jest przejawem pewnego robłędu to na pewno spiski w historii występują. I niewątpliwie w grudniu 70. roku na tle i z wykorzystaniem protestu robotniczego przeciwko podwyżkom cen ogłoszonym przez Gomułkę, rozegrał się, czy rozegrany został skutecznie spisek elit partyjnych, w którym udało się tej zwycięskiej części obalić Gomułkę to bardzo interesująco przedstawiał program dokumentalny, który kiedyś miałem okazję oglądać, prowadzony przez redaktora przeglądu tygodniowego lewicowego czasopisma polityczno-intelektualnego, w którym to programie występowali bohaterowie grudnia 70 roku. Czesław Kiszczak, który wtedy zaczynał swoją wielką karierę, Stanisław Kociołek kilku innych wysokich funkcjonariuszy partyjnych z tamtej epoki. Obraz, który z rozmów z nimi przeprowadzonych się wyłaniał, był jednoznacznie obrazem gry politycznej, która opierała się o Moskwę, potajemne z nią kontakty, mające na celu rozegranie tego protestu robotniczego, taka, żeby usunąć wreszcie starego, czyli 65-letniego towarzysza Wiesława. Mówiłem o tym kabarecie starszych panów, to poczucie, że to jest stary reżim strupieszałych, zużytych przywódców było bardzo dojmujące w końcu lat 60., choć z dzisiejszej perspektywy może się wydawać nieco paradoksalne, bo to poczucie starości było względne, ale powszechnie tak odbierano tę ekipę jako starą, zużytą. Gomułka, jego główny adiutant, można tak powiedzieć, Zenon Kliszko, ówczesny ideolog partyjny, Wielbiciel Norwida, czy Jaszczuk, z kolei zaufany kierownik polityki gospodarczej, próby jakiejś reformy gospodarczej wtedy przez Gomułkę podejmowanej w 69-70 roku. To wszystko byli ludzie odbierani jako stara ekipa, której już społeczeństwo ma dość i na tym tle budowała swoją nadzieję, swoją koncepcję przejęcia władzy nowa ekipa. A w niej czołową rolę odegra Edward Gierek, który w wyniku tego przewrotu, jaki dokonał się w grudniu, przejmie władzę. Przewrotu, w którym wykorzystano autentyczny, oddolny protest robotników przeciwko no, upokarzającej podwyżce, upokarzającej, bo tak jak pani redaktor powiedziała, ogłoszonej tuż przed świętami, kiedy ci robotnicy przychodzą do domu i wiedzą już, że za wypłatę swoją nie zaopatrzą swojego domu W towary, do których nawet w latach gomułki można było się przyzwyczaić na nieco lepiej zastawiony stół świąteczny. Teraz wiadomo było, że już pieniędzy na to nie wystarczy. Te podstawowe produkty spożywcze podrożały z wędlinami na czele. A Gomułka jakby na szyderstwo ogłosił jednocześnie, że potanieją na przykład lokomotywy. Nie wychodzimy na zero, możemy taniej kupić sobie lokomotywę, ale musimy zapłacić o kilkadziesiąt procent więcej za kiełbasę. O szynce i tak nie możemy marzyć. To właśnie bezpośrednio wywołało ten protest, to upokorzenie kolejnym przejawem lekceważącej społeczeństwo polityki gospodarczej Gomułki. I to właśnie wykorzystała Perfekcyjnie ta ekipa, która przejęła władzę. Tak, e... największe doświadczenie robotnicze tego protestu też rozgrywek notabli partyjnych, panie profesorze, bo jeden wołał do pracy, drugi wydał zgodę na użycie broni. No niewątpliwie tutaj kluczową rolę odgrywa zatajoną, ukrytą przez jego zwolenników, także po okrągłym stole, generał Jaruzelski, bo to on przecież nadzorował Ludowe Wojsko Polskie, a to ono strzelało do robotników. Przypomnę, że Jaruzelski był wtedy już, czyli w grudniu 70 roku, kiedy sprawdził się wszyscy antysemickiej 67 roku, cieszył się pełnym zaufaniem Moskwy. Był już solidnie osadzony w strukturze władzy. Uczestniczył w tej naradzie najwyższych funkcjonariuszy partyjnych, którzy w momencie, kiedy wybuchły pierwsze protesty robotników 14 grudnia, Podjęła narada kierownictwa partyjnego decyzję o zgodzie na użycie broni falce z protestującymi robotnikami, jeżeli dojdzie tak to podkreślano, do demolowania mienia publicznego czyli de facto do ataku na komitety wojewódzkie, do których rzeczywiście doszło w Gdańsku i w Szczecinie czy rabowania sklepów do czego też doszło na przykład zakładu poprawczego w Malborku grupa przestępców dostała się i obrabowała wiele sklepów w połowie grudnia 70 roku Otóż jasno było wtedy określone, że zgoda na strzały do protestujących obejmuje wyłącznie strzelanie w nogi, a więc nie wolno strzelając zabijać. Trzeba nastraszyć, ewentualnie można zranić, ale nie groźnie dla życia. Taka była intencja. Nie mówię tego, by usprawiedliwić ani Gomułkę, ani całe to gremium. Po pierwsze całe gremium podejmowało decyzję. Ale by zwrócić uwagę na różnicę między tą decyzją, a wykonaniem jej w szczególności w tak zwany Czarny Czwartek 17 grudnia, kiedy to na apel Stanisława Kociołka przez Gomułkę szykowanego na ewentualnego następcę takiego Delfina w aparacie partyjnym, a chwilowo pełniącego funkcję pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego w Gdańsku właśnie na zlecenie Kociołka ogłoszone w telewizji lokalnej i w radio lokalnym w Gdańsku robotnicy mieli wrócić do pracy rano, wcześniej 17 grudnia. I tam spotkała ich szokująca, no, niespodzianka to jest w ogóle niewłaściwe słowo, po prostu strzały wymierzone przez wojsko, nie w nogi, tylko w piersi. Tam na dworcu. Zginęło, tak, na dworcu w Gdyni zginęło najwięcej osób, kilkanaście osób. To był Niewątpliwie efekt, nie mamy tutaj no, decyzji podpisanych na piśmie, które mogliby historycy zbadać, ale właśnie z takich relacji, o jakich mówię, na przykład na podstawie filmu Czarny mnie. Czwartek. Nie, nie, Czarny Czwartek to wspaniały film fabularny Antoniego Krause. Tak. Mam na myśli właśnie program dokumentalny, tę spiskową część gry, wtedy prowadzonej, w której chodziło o pokazanie. Że Gomułka strzela do robotników i trzeba odsunąć niebezpiecznego szaleńca, starego szaleńca zastąpić jakimś nowym, zdolnym wprowadzić ład przywódcą. Tak to zostało rozegrane na posiedzeniu politbiura, w którym odsunięto Gomułko od władzy w roli pilnującego bezpieczeństwa przewrotu. Wystąpił młody, wtedy jeszcze stosunkowo oficer kadrowy sowieckich służb specjalnych, a formalnie także pułkownik wywiadu wojskowego Czesław Kiszczak i jak sam wspominał w owym filmie od tego momentu datuje się jego przyjaźń z generałem Jaruzelskim, który był no, głównym reżyserem tego scenariusza przewrotu, a uzgodnione zostało wcześniej z Moskwą, że nowym pierwszym sekretarzem zostanie Edward Gierek. To ciekawe, niezbadane do dzisiaj pełni, ale bardzo istotne tło tych wydarzeń, strasznych wydarzeń, które miały miejsce wtedy w Gdańsku. Tam akurat zginęło stosunkowo mniej osób, sześć osób, Gdyni, gdzie zginęło 18 osób i Szczecina, gdzie zginęło 16 robotników, także protestujących w stocznie imienia Adolfa Warskiego i także tam szturmujących Komitet Wojewódzki. To jest, panie profesorze, upominanie się o prawdę historyczną, o to słowo spisek, na pewno nie spiskowa teoria dziejów, a rozgrywki na najwyższych szczeblach partii. Sygnały o popularności i chęci zmiany na Edwarda Gierka Gomułki były już wcześniej na spotkaniach partyjnych, gdzie skandowano nazwisko Sekretarza. Tylko Władysław Gomułka tego nie dostrzegał. Gomułka wiedział najpierw, że jest zagrożony przez moczara, choć nie jest do końca pewne, czy rzeczywiście moczar miał ambicje zastąpienia Gomułki, czy tylko pozostawienia go formalnie u władzy i przejęcia roli szarej eminencji faktycznego kierownika partii i państwa. Natomiast na pewno już w 68 roku w czasie likwidowania kryzysu władzy, którym dla Gomułki były wystąpienia studentów i rozgrywka prowadzona wtedy przez Moczara, Gomułka zorientował się, że Gierek jest potencjalnym rywalem, ponieważ wtedy właśnie w 68 roku po raz pierwszy na wiecach mających zademonstrować poparcie dla Gomułki, równie silnie, a czasem nawet silniej rozlegały się skandowane okrzyki Gierek, Gierek. Niekiedy sklejały się one z innym paskudnym okrzykiem ówczesnego aktywu partyjnego, zmobilizowanego przez propagandę ówczesną, śmielej, śmielej co znaczyło śmielej rozprawiać się szybciej, z syjonistami. Tak, szybciej wyrzucać ich z Polski. Tak powiedziałbym, zlewały się te dwa hasła w marcu 1968 roku. Gierek i śmielej. No ale w grudniu 1970 roku Gierek, który wydawało się, że jest gospodarzem takiej oazy spokoju, stabilności i względnego dobrobytu na Śląsku, był traktowany jako najbardziej bezpieczny kandydat dla nomenklatury partyjnej, cieszący się najsilniejszym poparciem i co najważniejsze, uzyskał to poparcie z Moskwy, która była już zmęczona niejednokrotnie niesfornym Gomułką i jego także samodzielną polityką, gdy idzie o układ z RFN. bo pamiętajmy, że układ z RFN, o którym przypomniała pani redaktor, chociaż był podpisywany równolegle z układem sowiecko refenowskim to jednak był Przejawem samodzielnej polityki Gomułki, która wcale Moskwy nie cieszyła, ponieważ zdawano sobie sprawę w Moskwie z tego, że jeżeli odpadnie straszak, albo osłabnie przynajmniej straszak niemieckiego rewizjonizmu, czyli że Niemcy zajmą za chwilę zachodnią połowę Polski. A Polskę może obronić tylko Związek Sowiecki, prawda? Tak jest. Armia Układu Warszawskiego zmniejszał to, uzależnieniem. Narzędzi, skuteczność tego narzędzia, tak, skuteczność tego narzędzia utrzymującego Polskę w posłuszeństwie wobec Moskwy, układ, który Gomułka z wielką determinacją uzyskał w grudniu 70 roku. To jeden z wielu powodów, dla których Gomułka, który no, także ze względu na przedwczesną chyba sklerozę taki starczy upór i swoje despotyczne niewątpliwie skłonności w bardzo wysokim stopniu przejawiał także niejednokrotnie wcześniej w rozmowach z towarzyszami radzieckimi. Starał się ustawiać w roli mentora, doświadczonego bardziej doświadczonego od Breżniewa. Breżniewa to irytowało, jak to Gomułka tutaj pokazuje mu, że, że dłużej jest pierwszym sekretarzem niż on generalnym sekretarzem w Moskwie, że ma jakieś wojenne doświadczenia niezależnej działalności politycznej, no niby niezależnej oczywiście, ale jednak bez radiostacji łączącej PPR współtworzone przez Gomułkę z Moskwą. To wszystko irytowało towarzyszy radzieckich i potrzebowali kogoś, kto będzie po prostu lojalnym, pewnym, stabilnym wykonawcą poleceń Moskwy. Stąd łatwość, z jaką Gierek uzyskał akceptację przewrotu, który oddał mu władzę już 20 grudnia 70 roku. Była to audycja Historia Żywa.